Znał się do winy, prokuratura postawiła zarzuty pięciu urzędnikom, w tym prezesowi firmy. Kontrowersyjny film z internetu pod dupą policji w łódzkich poddębicach autorzy wybryku już zidentyfikowani. Są na nich eksplodujące gwiazdy, czarne dziury czy zderzające się galaktyki. NASA opublikowała zdjęcia nadesłane przez teleskop Hubble'a. Ale na początek serwisu informacja z Mariboru. Sprzed chwili Polska przegrywa ze Słowenią 0-1. do 1. Pierwsza bramka padła w 12 minucie tego spotkania. A więcej o tym meczu już za kilka minut w serwisie sportowym. Teraz pozostałe informacje. Tylko jeden z podejrzanych przyznał się do winy. Szczecińska prokuratura przesłuchała już zatrzymanych wczoraj urzędników ZUS-u i jeszcze dziś powinno być wiadomo, czy trafią do aresztu. Zarzuty wobec nich dotyczą korupcji związanej z ustawianiem przetargów na inwestycje dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale szczegóły wciąż nie są znane. Wiadomo natomiast, że do zarzutów przyznał się wyłącznie zastępca dyrektora szczecińskiego zakładu Jan A. Potwierdza to rzeczniczka prokuratury Małgorzata Wojciechowicz. Ja nie zdradzam szczegółów dotyczących wyjaśnień, które złożyli podejrzani. Poza tym, iż Jan A. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Jemu przedstawiono zarzut z artykułu 229 paragraf 1, a zatem zarzut dotyczący wręczenia korzyści majątkowej. I jako ostatni wyjaśnienia składał prywatny przedsiębiorca budowlany Henryk M. On też usłyszał jeden zarzut, też wręczenia korzyści majątkowej. Dlatego jego pełnomocnik Andrzej Zajda liczy, że skończy się na poręczeniu majątkowym. Jeżeli prokuratura będzie się decydowała na kwestię wniosku o tymczasowe aresztowanie i skierowanie sprawy jutro do sądu z tym, że wnioskiem to jeszcze nie przesądza, czy taki areszt będzie zastosowany. Sąd będzie to oceniał. Natomiast w moim odczuciu jest to na dzień dzisiejszy sprawa, która powinna się skończyć rozważaniami o, o poręczeniu majątkowym, zwolnieniu. Były prezes ZUS-u Sylwester R. usłyszał sześć zarzutów. Jego obrońca twierdzi, że są to zarzuty, które prokuratura kwalifikuje jako przyjęcie korzyści majątkowej, począwszy od prezentów, a skończywszy na rzekomym nieuiszczeniu opłat za powód wypoczynkowy czy prace remontowe. Policja w łódzkich Poddębicach wyjaśnia sprawę kontrowersyjnego filmu, który pojawił się w internecie. Widać na nim jak przez kilkadziesiąt sekund młody człowiek ciągnie na sznurku prawdopodobnie martwego jenota, a potem zawiesza go na moście. Jak mówi Elżbieta Tomczak z komendy policji udało się już ustalić autorów w bryku. W chwili obecnej trwają czynności procesowe z udziałem dwóch sprawców tego zdarzenia. Są to dwaj młodzi mężczyźni w wieku 18 i 20 lat, mieszkańcy powiatu podębickiego. Film poruszył mieszkańców miasta według Bożeny Michalskiej z miejscowej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nastolatek, który występuje na nagraniu, wiedział jakie, wiedział jakie mogą go spotkać konsekwencje. Ten chłopiec, ten nastolatek działał w sposób zaplanowany, z tego względu, że no, chciał ukryć swoją twarz, miał jakiś tam kask na głowie. Kolejna rzecz, która mnie przeraziła to to, że chłopiec ten zachował się w sposób bardzo taki swobodny, bez żadnego takiego napięcia. Po prostu jakby wykonywał jakąś taką codzienną, rutynową czynność. Autorzy filmu mogą odpowiedzieć za złamanie prawa o ochronie zwierząt, grozi za to do dwóch lat więzienia. Tragedia w Sierra Leone. Zginęło tam przynajmniej 80 pasażerów rejsowego statku, a większość ofiar to dzieci w wieku od 8 do 16 lat, które wracały z wakacji. Łódź przewożąca 150 pasażerów, przewożącą 150 pasażerów zaskoczyła bardzo silna burza. Do wypadku doszło, gdy przestały działać silniki statku. Policja poinformowała, że uratowało się 36 osób. Pozostałe są poszukiwane. Amerykańscy eksperci mówią o dużym sukcesie. NASA opublikowała zdjęcia, które nadesłał naprawiony niedawno orbitalny teleskop Hubble'a. Co można na nich zobaczyć? O tym nasz korespondent. Fotografie są fantastyczne. Widać na nich eksplodujące gwiazdy, zderzające się galaktyki i czarne dziury. Są także analizy różnego rodzaju promieniowania, które dostarczają szczegółowych informacji, np. o obłokach rzadkiego międzygalaktycznego gazu. Zdaniem naukowców z NASA zdjęcia są dowodem na powodzenie majowej misji PROMU Atlantis. Załoga wahadłowca naprawiła wtedy uszkodzone urządzenia teleskopu, zainstalowała nowe kamery i wymieniła żyroskopy oraz baterie. Dzięki Działający od 1990 roku teleskop Habla, uważany za jeden z najważniejszych instrumentów astronomicznych w historii, ma działać jeszcze przez co najmniej pięć lat. Potem na orbicie zastąpi go nowoczesny teleskop Jamesa Webba Rafał Motriuk Polskie Radio. Teraz już obiecane wiadomości sportowe. Adam Malecki. Małgosiu, muszę przyznać ci rację. Niestety nie mamy dla Państwa dobrych wiadomości. Po 20 minutach gry piłkarska reprezentacja przegrywa w Mariborze. 0 do 1. Gorda Słoweńców strzelił z Latko Dedic w 12 minucie. Jeśli chcemy zagrać na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w RPA, trzeba zabrać się do odrabiania strat. W innym przypadku będzie to już definitywne pożegnanie z Afryką i mundialem. Na Polacy mecz o wszystko w Mariborze zaczęli w składzie w Bramce Boruc. Czwórka obrońców to Żywłaków Bosacki, Dudka i Gancarczyk. W pomocy Krzynówek, Błaszczykowski, Mariusz Lewandowski, Obraniak, Roger Guerreiro w ataku na szpicy gra Paweł Broszek. Także o 20.45 rozpoczęło się inne spotkanie w naszej grupie. W Dublinie grają drużyny zajmujące dwa, dwa pierwsze miejsca. Irlandia Północna podejmuje Słowację. Słowacy po 15 minutach prowadzą 1 do 0. A w zakończonym już meczu grupy trzeciej Czechy pokonały 7 do 0 Sam Marino. Aż cztery gole strzelił napastnik Milan Barosz. Dzisiejszy dzień obfituje w wiele emocji sportowych z udziałem biało-czerwonych. Na Mistrzostwach Europy w Koszykówce Polacy rozegrali kolejne, ostatnie już spotkanie w rundzie zasadniczej. Podopieczni Muli Kacurina przegrali z Turcją 69 do 87. Krzysztof Szubarga tak oto podsumował mecz. Całe spotkanie bardzo...